Na zdrowie, na zdrowie, na zdrowie, na zdrowie. Doktor Andrzej na zdrowie, Kulisz ozdrowił. Na, na, na zdrowie, na zdrowie, na zdrowie, na zdrowie, Dobry wieczór Państwu, mówi doktor Kulisz. Ja odpowiadam na pytania tych z Państwa po swoim pierwszym nagraniu na YouTube dotyczącym, na pytania dotyczące jak leczyć dzieci z autyzmem. W zasadzie są trzy stopnie leczenia dzieci autystycznych. Pierwszy stopień to jest odtrucie z elementów, które są neurotoksynami, które tworzą te niewłaściwe, czy zakłócają normalne procesy neurologiczne. Proszę być cierpliwym. Język polski jest dość trudnym językiem dla mnie i pomimo, że ja urodziłem się w Polsce wiele lat temu, ja ciągle nie jestem w stanie mówić po polsku dobrze. Ale wracając do tego, o czym rozmawialiśmy, że pierwsza rzecz to jest usunąć neurotoksyny. Druga rzecz to jest odtworzyć profile fizjologiczno-neurologiczne, fizjologiczno które pozwalają na to, żeby dziecko się normalnie rozwijało. I trzeci element to jest taki, żeby to dziecko zacząć uczyć dalej tych elementów, które dzieci się normalnie uczą. Funkcjonowania w społeczeństwie, bycia częścią rodziny. Tych wszystkich elementów, które są bardzo potrzebne do tego, żeby, żeby dziecko się dalej rozwijało. W związku z tym może sprawa pierwsza. pierwsza sprawa pierwsza to jest otrucie dzieci z neurotoksyn. Ja dam, dam Państwu przykład taki, że jeżeli człowiek dorosły się upije, to po kilku godzinach procesy metaboliczne czy jak się mówi po polsku, chyba procesy przemiany materii spowodują, że alkohol zostanie przetworzony w organizmie na składniki, które, które pozwolą na to, żeby go wydalić, i człowiek wraca do normy. W trakcie, kiedy człowiek był zatruty alkoholem, to znaczy pijany, przez człowiek przestaje działać normalnie, zaczyna się chwiać, tracić równowagę, bełkotać, centrum mowy zostaje ten, ten częściowo z. A brakuje mi słowa tutaj, przestaje działać normalnie. W każdym razie jest taka sytuacja, że to, ta, taki człowiek okazuje wszelkie, e, wszelkie oznaki zatrucia e, neurotoksynami, tym, czym alkohol jest. Przy, jeszcze raz, po nocy wszystko to zostaje metabolizowane, usunięte z organizmu i człowiek wraca do normalnego funkcjonowania. Jeśli chodzi o autyzm, autyzm jest spowodowany przez inny typ neurotoksyn, który, który jest bardzo trudno metabolizować. I jest taka sytuacja, że ponieważ te toksyny nie są usunięte z organizmu, w związku z tym one powodują, za, za, zakłócają normalne procesy neurologiczne. Żeby pogorszyć sprawę, bardzo często jest taka sytuacja, że po jednej szczepionce, czy po dwóch, czy po jednym, czy po drugim, czy po trzecim podaniu tych elementów neurotoksycznych w postaci szczepionek na przykład, czy składników szczepionek, mówiąc ściślej, ponieważ te elementy nie są usunięte z organizmu, stan zdrowia dziecka się pogarsza ze szczepionki na szczepionkę. Skutek jest taki, że ewentualnie po podaniu drugiej, czy trzeciej, czy czwartej partii szczepionek dziecko przestaje funkcjonować, normalnie staje się, mówiąc po polsku, niedorozwinięte. Ja uważam, że jest to wielka tragedia i wielka, wielki brak odpowiedzialności lekarzy, którzy są odpowiedzialni za to, żeby, za, za to, żeby, żeby dbać o zdrowie dzieci. Jest to, jest to fatalna tragedia. Wszak jest taka możliwość, żeby te dzieci odtruć. Także pierwszy, pierwszy krok odtrud dzieci. Drugi krok przy pomocy odbudować przy pomocy specyficznych składników, odbudować procesy fizjologiczne-neurologiczne. To jest bardzo istotny element, żeby, żeby dziecko zaczęło normalnie funkcjonować, żeby neurologia zaczęła normalnie funkcjonować, żeby mózg zaczął normalnie funkcjonować. I trzeci stop sposób, trzeci stopień to jest taki, żeby nauczyć dziecko normalnego postępowania. To znaczy w momencie, kiedy dziecko osiągnie w miarę normalne możliwości rozumienia, reagowania, postępowania zgodnie z instrukcjami, żeby to dziecko zacząć uczyć normalnego funkcjonowania w rodzinie, w społeczeństwie, w grupie, bo to jest ten element, który pozwala na to, żeby stymulować żeby stymulować umysł, żeby, żeby ta część umysłowa się odtwarzała na nowo. Takie leczenie trwa około dwóch lat, czasem czasem nawet trzech lat. Jest to bardzo długie leczenie. Pierwsze kroki widać normalnie po jakichś sześciu miesiącach. Ja, jeżeli ktokolwiek chce leczyć dzieci, to jest to bardzo istotne, żebyście Państwo sobie zdawali sprawę, że nie ma leczenia natychmiastowego. To wszystko trwa, wszystko potrzebuje czasu. I, i, i skutki mogą być takie, że będziecie Państwo widzieli efekty dopiero po jakichś 6-7 miesiącach to zależy od dziecka, zależy od tego jak rodzina jest włączona w to zależy od tego jak, jak, jak rodzina ile rodzina ma czasu jakie są możliwości, żeby, żeby to przeprowadzić. Jest to wszak głównie rodzinna sprawa. Tam bardzo niewiele lekarz ma do powiedzenia z tego powodu, że po podaniu dziecku czy podawaniu dziecku tych elementów które dziecku są potrzebne większość pracy jest wy... większość 80%, 90% pracy jest wykonane przez rodziców. I to jest wszystko. My otrzymujemy w tygodniu około 100 do 120 listów w postaci e-mail czy listów, które są przysłane do nas pocztą. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to. Moja żona, dr Dalman i ja jesteśmy emerytowanymi, mówiąc po polsku, lekarzami, którzy ciągle jeszcze prowadzą klinikę. I my nie mamy takiej ilości personelu, który byłby w stanie odpowiadać na wszystkie listy. Dlatego od czasu do czasu ja nagrywam YouTube, a klip, ja muszę popracować nad swoim językiem polskim, żeby, żeby odpowiedzieć na to generalne pytanie. Jeżeli Państwo macie więcej pytań, proszę przesyłać tam e mails na adres pokazany na ekranie i proszę dzwonić do nas, jeżeli trzeba, czy odwiedzić naszą stronę internetową i, i jeżeli będziemy w stanie, my pomożemy Państwu leczyć dzieci. My w tej chwili się zajmujemy... Około 60 dziećmi z Europy i z południowej Afryki, myślę. Ja nie pamiętam dokładnie numerów, ale to tak wygląda. Mam dzieci w Polsce, w Anglii, w Niemczech, w Holandii, w, przepraszam, w Hiszpanii i we Włoszech. I oprócz tego mam dzieci w niej Afryce i, i trochę dzieci w, y, kilkoro dzieci na Dalekim Wschodzie. Jest taka sytuacja, że to wszystko zupełnie dobrze działa. I jedyna rzecz, jaka może się stać, to jest taka, że dziecko nie otrzyma, że dziecko, że, że nasze metody nie pomogą dziecku. Natomiast dziecku nie zaszkodzą. Myśmy nie mieli przypadku do tej pory, gdyby, gdzie dziecko nie poprawiło swojego stanu. Nie zawsze się udaje odtworzyć wszystkie profile neurologiczne u dzieci i przywrócić dzieci do normalnego życia wkrótce. W krótkim czasie. Natomiast jest taka sytuacja, że działanie, konsekwentne działanie w kierunku poprawy zdrowia dziecka zawsze daje pozytywne rezultaty. Także proszę o tym pamiętać. To wszystko. Dziękuję bardzo i do usłyszenia mówi dr Kulisz. Jest jeszcze jedna notatka taka na koniec tej informacji w Polsce panuje przekonanie wśród lekarzy i szczególnie wśród psychologów jedna z, jedna z psychologów mówiła na YouTube o dzieciach, które są skłonne do tego, żeby mieć autyzm zamiast, znaczy o, i są dzieci, które nie są skłonne czyli, o, i są dzieci, które nie są skłonne do tego, żeby mieć autyzm ja mam pytanie takie do, do tej pani psycholog i do tych lekarzy którzy tak twierdzą jeżeli dziecko jest skłonne do alergii, to dziecku nie podaje się jedzenia czy, czy tych elementów, które są alergiczne dla dziecka. Jeżeli lekarz uważa, że dziecko jest skłonne do autyzmu, to dziecku się nie, poda nie powinno podawać neurotoksyn. Bo jeżeli się, to się po prostu wkłada głowę w piasek i szczepie się dzieci podaje się neurotoksyny, bo niektóry, i do, tworzy się autyzm u wielu dzieci, bo